bierzemy dwa obieramy z mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi i i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami słodonego parmezanu więcej przez 15 minut obsypujemy to wszystko drobną i mąką kroimy i posypujemy sosem smażymy paprykę dużą ilością galaretki z łososia i mam już pyszne to wszystko mieszamy czekamy aż teraz wyrzynie na kroimy mieszamy i podajemy do całą słuchaj dalej a nóż widelec przyda ci się to w kuchni Ojejku, co to się stało dzień dobry dzień dobry witamy was serdecznie ponownie no. co się stało panieńsku słuchajcie no jest niedziela i nagrywamy Kolejny odcinek dla Was. Tak. Prosto z Rzeszowa, z Polski, Paweł Prokopowicz i z Anglii, z... z Witam serdecznie. Dobrze. Co dzisiaj? Dzisiaj świetny No to będę sprawdzany przeze mnie przepis na sos do spaghetti. Za chwileczkę wysłuchacie nagrania skóry i powiem szczerze, że bardzo, bardzo smaczny ten sos. Bardzo mi smakował. Polecam wszystkim. Ja bym chciał powiedzieć taką rzecz, bardzo też się cieszę, że dostaliśmy ten plik. Anuż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. I słuchajcie, tutaj właśnie tak, pociągając to tą nutą właśnie tutaj taką południowo-europejską, dzisiaj postanowiliśmy dla Was przedstawić parę potraw tutaj z, z basenu morza śródziemnego. Mhm, dokładnie. Słyszałem, że robiłeś ostatnio bardzo dobre risotto. Yy, tak, a choć ja myślałem, że to jest paella. No właśnie, czym to się różni tak naprawdę, bo z tego co ja gdzieś doczytałem, to paeli nie miesza się, czyli nie miesza się tego ryżu, a jeżeli chodzi o risotto, to się dokładnie miesza, żeby, żeby się nie przypalił ten ryż, żeby to wszystko się ładnie włonęło. No ale po kolei, powiedz, powiedz nam przepis tak. i jak, jak to robiłeś. Więc przepis zatytułowany jest paela, porcja na cztery osoby czas pracy to jest jedna godzina mhm. składniki jakie potrzebujemy dwie średnie cebule trzy pomidory dwie papryki czerwone mhm. lub żółte pietruszka zielona do posypania groszek zielony, jedna puszka ryż trzy czwarte szklanki mhm. kurczak kawałki drobno pokrojone. I teraz zrobimy tak. Ja przeczytam, jaki jest przepis, a potem będę go omawiał, jak w praktyce okay. ja go robiłem. Podsmażyć cebulę na oleju. Dodać paprykę, pomidory. Następnie ryż i kawałki kurczaka. Chwileczkę, chwileczkę smażyć. Następnie wlać półtorej szklanki rosołu. Może być... Przepraszam, z... przepraszam, ten kłuczak jest surowy, pokrojony w pierś, na przykład pokrojona w kostkę, tak? Tak. Okej, okay, dobra, dobra. Może być z wegety lub kostka rosłowa. I dusić pod przykryciem, aż ryż będzie miękki. Na samym końcu dodać groszek z puszki mhm. i posypać to pietruszką doprawić ewentualnie jeszcze wegetą i posolić, według uznania. I tak, I tak, jak to zrobimy, to będzie wtedy paela. Natomiast ja wprowadziłem innowacje, wynikające z tego, co mam. I powiem w ten sposób, słuchajcie, dla kogoś, kto jest przyzwyczajony, że ryż to musi być na przykład ugotowany w wodzie, w mleku, lub włożony do, gorą, do wrzątka w postaci takiego woreczka perforowanego, to będzie troszeczkę dziwna rzecz, bo, on, bo, my, my, bo ja, my mówimy, żeby wsypał surowy ryż do patelni z warzywami, cebulą i oliwą, czy olejem do smażenia, czy oliwą do smażenia. I to jest takie dziwne. Bo, ta oliwa, bo, ta, bo ten ryż w sumie osiądzie i dlaczego ja y, myślałem, że robiłem y, paele, a zrobiła się risotto ponieważ tu y, doczytaliśmy że paela to jest taka stara potrawa nazwa jej pochodzi zdaje się Paweł od naczynia, naczynia w że, była robiona, tak, tak. Od, od żelaznego naczynia takiej misy na której to wszystko jest zapiekane i na pewno paeli się nie miesza z tego co, co podaje definicja w Wikipedii chociażby i paella jest taka bardziej hiszpańska, hmm, jeśli chodzi o pochodzenie. I paella zazwyczaj zawiera w sobie zarówno mięso, jak i owoce morza. Mogą być kiełbaski, no taki miszmasz. Tak. I może to wynika z ich lenistwa, że oni tego nie mieszali i przykrywali to. Wiesz, bo tam, powiedzmy, jak położysz małże, jak położysz owoce morza, jakieś takie duże, wiesz, langustynki czy coś takiego, to trudno będzie to mieszać, żeby nie zniszczyć tych delikatnych owoców morza i może to z tego też wynika. To kładziesz mhm. na wierzch, przykrywasz i to się jakby pitrasi. I teraz moja innowacja polegała na tym, że ja zamiast trzech pomidorów udało mi się kupić w polskim sklepie duże pomidory malinówki wiem, czy już są w Polsce są, są, są oczywiście, bardzo dobre są, dobrze są. No. to jest naprawdę e... ja tam nie jestem specjalistą od pomidorów, ale powiem wam szczerze, że malinówki to jest nasza może, może to tak górnolotnie zabrzmi i duma narodowa, ale to jest naprawdę bardzo dobry, słodki i smaczny, duży pomidor, nie przerażajcie się wielkością tego pomidora bo ani ceną bo są dwa razy droższe ale są naprawdę warto. Ja osobiście naprawdę wolę zjeść takiego jednego dużego pomidora w postaci pokrojonej sałatki z na przykład z cebulką i z octem niż trzy połowe tańsze, mniejsze pomidory. Naprawdę warto. Jeżeli ktoś ma mniejsze potrzeby, ma mniejsze potrzeby kulinarne, to swobodnie, słuchajcie, ten pomidor wytrzyma wam dwa dni w lodówce. To znaczy, mam na myśli to, że powiedzmy pomidor umyty, sparzony, zdjęta skórka, kroimy go na pół i z tej połówki robimy sobie taką małą porcyjkę lub używamy go do czegoś tam, do czego potrzebujemy, no, do pizzy, do czegokolwiek innego, prawda? I drugą połówkę swobodnie możemy na drugi dzień rano zrobić sobie na przykład z serem białym czy, czy jakąś taką ja korecką teraz wyjdę Ci w słowo, ale coś fantastycznego sobie przypomniałem, co ostatnio robiłem. bo Tak mnie naszło na, na, na właśnie coś z pomidorów i kupiłem świeże, pyszne pomidory polskie. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. E, słuchaj, e, sałatka z pomidorów z Marrakeszu. Nie wiem, czy jadłeś taką kiedykolwiek. Nie. Bierzesz duży pęczek e, duży pęczek natki z pietruszki, to jest w ogóle bomba witaminowa. Duży to jest taki, wiesz, jak byłem w Grecji, to pęczek to był taki jak nasze trzy. To myślę o takim dużym pęczku. Bo u nas to masz dosłownie, 30-40 tych łodyżek, także to ma być naprawdę wielka garść. I do tego bierzesz dwa pomidory. I do tego bierzesz sok z cytryny i odrobinę pieprzu i to jest wszystko. Słuchaj, tego pomidora kroisz w bardzo drobną kostkę, bez skóry oczywiście. I teraz tak, i teraz tak. Myjesz tą natkę z pietruszki. Bardzo drobno siekasz same listki, bo łodyżki są wiadomo twarde i mniej smaczne. Siekasz to bardzo drobno, i wszystko to wrzucasz do miski. To jest taka zielono-czerwona mieszanka. Teraz skrapiasz to sokiem z cytryny. Z góry posypujesz świeżo mielonym-czarnym pieprzem. Delikatnie mieszasz i zjadasz. Rewelacja bardzo zdrowe, no bo masz, y, masz właściwie wszystko w tym. W, cele, y, w tym. W masz bardzo dużo witaminy C, mikroelementów różnych. W pomidorze też masz potas, y, sok z cytryny. To jest po prostu oczyszczenie organizmu i bomba witaminowa. Bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Polecam. To tak jeszcze przy dobra. dobra, super. Bardzo fajnie. Jeszcze raz od początku. Pęczek. Znaczek zielonej pietruszki umyć i same listki drobno posiekać, dwa pomidory bardzo drobno pokroić w kostkę, bez, e, bez pestek, jeżeli tam są kwaśne te pestki i bez skórek, to dodać sobie do miseczki, skropić z sokiem z jednej cytryny, posiepać drobno, drobno mielonym pieprzem, wymieszać i od razu jeść pycha. Super, okej, okay, no to smacznego. Macie krótkie, szybkie danie na sobotni poranek na śniadanie. Pierwszy Odwoli... raz jak to robiłem, to myślałem, że to jest, że to jest co? To jest sam pomidor, troszkę pietruszki, że to się w ogóle tym nie naje, że to jest bardzo sycące przy okazji. Mm -hmm. Nie jest jeszcze tego dużo, bo jest, jest bardzo smaczne i bardzo sycące. OK. Wracamy do tematu głównego. I teraz moja, m, moja innowacja polegała na tym, Iż ja dodałem tego dużego pomidora, tą malinówkę, a cebulę już miałem skrojoną i, i zamiast tego, jeżeli chodzi o ten bulion, ten rosół, tą kolskę rosołową, to właśnie tak jak tutaj powiedziałem, daliśmy, wlaliśmy po prostu. Ja wcześniej przy którymś tam odcinku o tym mówiłem i myśmy tak zrobili i jeszcze raz przypominam o tym że warto sobie zrobić właśnie taki bulion samemu w domu, ugotować powiedzmy w takim dużym garku. No właśnie, no właśnie. Nie ma to jak domowy bulion, bo to nie ma nic wspólnego z tym takim z Naprawdę warto powiedzmy w takim garku, nawet dwulitrowym ugotować te warzywa o, czekać aż ostygnie, odcedzić, poprzelewać do słoików i myśmy tak zrobili, poprzelewaliśmy do takich słoików mniej więcej, wiesz, jak są takie jakieś tam przecie, przeciery, czy dżemy, e, mniej więcej właśnie takiej pojemności, jak, e, tak jak tutaj w przepisie jest właśnie o tym e, wiesz, powiedzmy szklanka, czy czy półtorej szklanki, mniej więcej takiej. Tak, tak, żeby to od szkl... razu zużyć potem na jeden raz. Mhm. Tak, tak, to wszystko zakręcasz zakrętką, gorące jest bo mówiłem wcześniej, żeby przestygło, ale nie było zimno, prawda? Także to jest jeszcze ciepłe, tak, tak, tak. zakręcasz, to się w naturalny sposób zamknie, zawakuje, zamyka, wkładasz do zamrażalnika, później tylko wyjmujesz, zaznaczasz do lodówki na przykład nie wcześniej, wyjmujesz lodówki, wlewasz. No, ale czekaj, ale ty szklane rzeczy mrozisz w słoiku? To nie pęknie ci? Nie. Bo ja nie, nie, nie ten. Nie jest to do pełna. No Także dobrze, ale to... Mm -hmm. Nie przeszkadza, tak? Jak, no, ja wiem, że, jak, że 3 jak nie jest pełny, to, to... Jest pełny, to, to troszeczkę podniesie się i, i ten. Ja ci I zrobię... swoje wytrzymuje, tak? Tak, tak. One są no dosyć dobrze, grubego szkła. One Chciałem są dosyć grubego, z grubego szkła i ten. Ja zrobię zdjęcie, z, z, z, po nagraniu zrobię zdjęcie, gdzie prześlę, to dołączysz tam do odcinka, jak to, jak to wygląda. Prawda? Ok. Jak ktoś się obawia, no to ja wiesz, na przykład stosuję plastikowe pojemniki i wtedy tak. też można mrozić. Tak, tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Okay, Dobra, wracamy, jedziemy wracamy, dalej. <coughs> wracamy, bo to, wracamy na główny nasz tor. I, e, i, I tak to, w taką potrawkę robi się szybciutko godzinkę, przykrywa się na małym ogniu i co jest fantastycznego, słuchajcie, fantastycznym jest to, że wydaje nam się tak, że tak, tu mamy cebulę, mamy tego pomidora, mamy tą paprykę i kolejnym y, takim uatrakcyjnieniem, czy takim Dodatkiem y, y, y, y, powodującym, że ta nasza potrawa jest taka y, ładna, taka estetyczna, kolorowa, jest to, że do ty, zamiast tych czerwonych dwóch papryk, ja dodałem paprykę y, małe, kupiłem takie małe papryczki. One nie są ostre, tylko są słodkie, tylko że małe, takie powiedzmy baby y, papryczki. Trzy kolorowe, bo właśnie była żółta, y, czerwona i pomarańczowa. Tak, nawiązując do tego, co, co myśmy mówili, że trzeba jeść smacznie, zdrowo i kolorowo, bo wtedy jest tak. lepszy apetyt. Mhm, bardzo tak. dobrze. I wprowadziłem taką innowację i i w zasadzie to wszystko. I słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu, na małym ogniu to było przykryte, od czasu do czasu zaklądałem i w pewnym momencie zobaczyłem, jak to wszystko urosło. Ja w sumie powiem szczerze, że nie wierzyłem. Myślałem, że o kurczę, zepsułem potrawę, bo wsypałem ryż do, tych, do tej cebuli, do tej papryki, prawda, do, do tej oliwy, wsypałem ten ryż i on się tak, on, on osiadł, on, ja tak to, jak to zamieszałem, on osiadł na dnie i się sobie, kurczę, no, przysmaży mi się i nic z tego nie wyjdzie i będę miał zmarnowane produkty, ale... No właśnie, bo tutaj nie, nie powiedzieliśmy jeszcze, ale to chyba każdy powinien raczej wiedzieć, że ryż, szklanka ryżu, to nawet i na trzy osoby może wystarczyć, jak już się ugotuje. Tak się wydaje, to mało jest, ale on bardzo rośnie. Tak, tak. tak, tak. Także to jest też przestroga. Pamiętajcie, nie? tak jak tam pamiętamy, albo to, to samo, podobna rzecz jest również z makaronem. Z makaronem, Przepo jak, tak jak pokora gotowa makaron, tak? Tak, tak właśnie przypomniała Marzi. mi się ta scena z filmu, <grym> tak, przypomniała mi się ta scena z filmu, poszukiwany, poszukiwana, mhm. niezapomniana, tak, że z jednego... Z, to znaczy tam troszeczkę to było prze, przejaskrawione, ale o, ale mniej fajnie mniej więcej o to chodzi, mniej mniej o to chodzi. Tak, i tak, tam tak. można się dowiedzieć jak zbadać zawartość cukru w cukrze również, ok no, tak. <laughs> same tak. dywagacje dzisiaj, wracamy dobrze, to, to jeszcze raz tak dla przypomnienia bo tak jak to powiedziałem na początku a myśmy tutaj cały czas odpływamy od tematu, to jeszcze raz szybko powtórzę dwie cebule, trzy pomidory dwie papryki pietru natka z pietruszki o właśnie natka, dziękuję serdecznie natka z pietruszki yy, sz, ryż trzy, trzy czwarte szklanki ryżu i ten yy, szklanka tego bulionu, czy półtorej szklanki tego bulionu najlepiej I... swojego, tak jest tak, tak, ja tutaj w sumie wydaje mi się, że zapomniałem powiedzieć o tej oliwie słuchajcie, oliwy to już musicie dodać tak we własnym, yy, według własnego uznania, tutaj nie mam podanych no, dwie łyżki ja proponuję płaskie. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Albo po prostu tyle, żeby pokryć dno tej patelni, na której to będziecie przy, przyrządzać, bo to trzeba najlepiej robić w takiej patelni z y, wysokim rantem, tak? Tak, oczywiście, Czym pamiętajcie o tym, tak, oczywiście. No, ja może też, jeżeli chodzi o technik, te, te, te, tak zwane nowe zwane słowo, technikalia, jeszcze nie powiedziałem, ale tak, słuchajcie, ja robiłem to na patelni z grubym dnem i z wysokimi bokami. To nie jest taka, powiedzmy, płaska natel, patelnia, na której możemy sobie przysmażyć jajeczniczkę albo naleśniki, tylko to jest taka wysoka patelnia, na której smażymy właśnie na przykład mięso, jak szykujemy do jakiejś tam um, do wigosu, czy do czegoś takiego, to jest... Tak, zrazy można przygotować, czy cokolwiek. Tak, mhm. tak. tak. Patelnia o wyższym dnie i do tego dopasowana pokrywka. No w każdym razie to wszystko, te wszystkie składniki razem są w tej patelni. Przykrywamy na małym ogniu. Od czasu do czasu zaglądamy. W przeciągu 45 minut i tutaj od, do godziny maksymalnie powinno to nam się powinno nam się to wszystko przygotować. A powiedz mi, czy ten płyn wlewasz naraz, czy podlewasz po trochę, czy jak to wygląda? Ja wlewam cały, a jak powinien robić? nie, okej, okay, okej, okay, tylko wiesz, chodziło mi o to, że czasami jakbyście mieli wrażenie, gotując to, że to jest trochę za bardzo suche, to można jeszcze odrobinę dolać, gdyby tam była taka potrzeba. No tak, tak, tak, tylko oczywiście. Tyle. To jest, wiesz, no słuchajcie, niech każdy z Was spróbuje to zrobić. Nie przejmuje się tym, że jeżeli zrobisz to i wyjdzie Ci za suche, to następnym razem dodasz odrobinę więcej oleju, lub tak jak tutaj dolać odrobinę gorącej wody, prawda? Bo ten ryż to wypije. Dlatego tutaj wiesz, dlatego tutaj podaję ten, jakby ten cały wiesz, ten to wszystko tak jest takie, no, troszeczkę takie jak to mówisz Paweł na włosie, czy na czuje. Także się nie przejmujcie generalnie cała idea taka jest fajna tego, że ten ryż powoduje, że on, jest, on wchłania ten bulion i ten olej i te wszystkie smaki, które przechodzą, bo oczywiście pamiętamy o tym, że warzywa musimy spożywać, powinniśmy spożywać z tłuszczem, aby nasz organizm łatwiej wchłaniał sobie i pozyskiwał te ważne składniki wartości, które są Witaminy, w tych... tak. Odrobina warzywa. jest potrzebna. Dobrze i... Co, już gotujemy około 20 minut zazwyczaj, także pewnie w tym czasie też to danie jest gotowe risotto tak, i na zakończenie, no, na zakończenie powiem, że pamiętajcie o tym, no risotto będzie jak zamieszamy, a jak nie zamieszamy to będzie paella. <grym>, pamiętajcie właśnie, o tym, że groszek poczekaj, yy, pamiętajcie o tym, że groszek jest miękki i dlatego jego dajemy yy, dodajemy groszek na końcu na samym na końcu, tak, już, tak. Tak, słuchajcie, jak, jak znacie różnicę dokładną, albo chcielibyście coś powiedzieć na ten temat, to zapraszamy do wypowiedzenia się w komentarzach. Jaka jest różnica, Waszym zdaniem, między risotto a paellą? I cóż jeszcze chciałbym powiedzieć. Zróbcie sobie przede wszystkim to krwawe spaghetti według przepisu skóry. Sos jest pierwszorzędny, pyszny, gęsty, taki bardzo dobrze oblepia te, te, ten makaron, te piuski. no, idealny. I mm -hmm. Naprawdę taki, taki, jak potrzeba. Także dziękujemy bardzo za przepis skórze i pozdrawiamy go z tej strony i oczywiście zapraszamy, jak ktoś chciałby też udzielić się na łamach naszego podcastu ze swoim przepisem, to również, że tak powiem, drzwi są dla niego otwarte. Mikrofon jest otwarty i jeżeli się wstydzi powiedzieć, wystarczy, że napisz, a my również przytoczymy tą wypowiedź, czy ten przepis, opowiemy jego historię. No wiemy tak. o tym, słuchajcie, wiemy o tym, ponieważ jesteśmy podcasterami, to wiemy o tym, że w jednym z przeglądu w podcast, podcastofonie, przeglądu polskich podcastów był omawiany jeden z podcastów Czteropa gdzie tam pani właśnie posikując się naszym przepisem zrobiła sobie potrawę. Pani Musza, jest tak? Mhm. Tak, niewidoma, więc tym bardziej a Ja tak powiem, że cieszę się bardzo, jestem dumny, że tak sobie dobrze radzi. Też robi podcast taki kulinarny, ale chciałem generalnie ją pozdrowić, jej narzeczonego, ale powiem, że nie uznaję wcale tego podcastu jako naszą konkurencję. Generalnie cieszę się, że robią potrawy i jeżeli coś, jakaś myśl czy coś, co oni robią, przypadnie mi do gustu, to również z tego korzystam, bez problemu. Tak, najbardziej. Ja tak samo pozdrawiam killera i ja Wiem, że teraz się przeprowadzili do Kielc całkiem niedawno, także z chęcią byśmy wpadli pewnie na parapetówkę, ale nie jest to możliwe. Wypijemy Wasze zdrowie gdzieś przy okazji. Natomiast, co chciałem powiedzieć, też właśnie często słucham ich podcastów i nawet wczoraj robiłem taką galaretkę, którą robię zresztą dość często, a o której mysza opowiadała. Galaretka z owocami, owoce, jak macie zamrożone, to właśnie wrzucacie do galaretki i to powoduje, że ona szybciej się zrobi. Bardzo smaczna. Dzisiaj będzie na deser... Na pewno, na pewno stężeje. Na pewno stężeje. U nas dzisiaj w domu będzie na deser właśnie galaretka z malinami jeszcze z zeszłego sezonu, bo już powoli trzeba robić miejsce na owoce z tego Nowe. sezonu. No, Dobrze. No, I teraz tak, żeby jeszcze nie było tak całkiem po południowemu, po włosku, to jeszcze ja chciałem coś powiedzieć na koniec króciutki taki przepis polski, ale mam nadzieję, że coś wspólnego mający jednak z tym południem, mianowicie łazanki. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. We Włoszech robi się lasagne, czyli płatki makaronu, płatki ciasta makaronowego przekładane mm, mięsem, przekładane warzywami z sosem pomidorowym, o czym jeszcze pewnie opowiemy. Natomiast dzisiaj, żeby tak przełamać tą południową nutę, to podaję szybciutko przepis na smaczne łazanki. Kupujemy małą, słodką kapustę. Oczywiście to są łazanki takie jak ja robię, bo też jest ich kilka rodzajów. Kupujemy małą, słodką kapustę. Kupujemy kapustę kiszoną. Mały woreczek. I teraz tak. Tą kapustę słodką szatkujemy na drobne paski. Kroimy jedną cebulę niedużą, podsmażamy ją na maśle albo na oleju na złoty kolor do tego dodajemy tą świeżą kapustę i podduszamy cieszymy się wspaniałym zapachem który już od początku duszenia tej kapusty roztacza się wokół nas dodajemy odrobinkę kminku i szczyptę soli troszeczkę pieprzu świeżo zmielonego w międzyczasie otwieramy sobie kapustę kiszoną Odcydzamy ją z tego soku albo odciskamy w ręce. Ja daję dwie garście, nie więcej, bo chciałbym, żeby to dominował ten aromat i smak słodkiej kapusty. Przetkujemy to bardzo drobno, jak najdrobniej i podsmażamy na patelni. Tą kiszoną kapustę, tak żeby pozbawić ją tego kwasu. Podsmażamy ją około 15 minut na średnim okniu i w tym momencie dorzucamy do tego garnka z kapustą słodką, tą świeżą. To wszystko mieszamy. W międzyczasie gotujemy według przepisu łazanki. No, można zrobić samemu, jeżeli ktoś lubi robić ciasto makaronowe i potrafi. A jeżeli nie macie czasu i chcecie zrobić to jako szybkie danie, to gotujecie według przepisu pół paczki tego makaronu na łazanki. To wszystko po przecedzeniu. Przelewacie zimną wodą, tak żeby się ten makaron nie kleił, te kluski. Dorzucacie do kapusty. Mieszamy to wszystko, żeby ładnie połączyło się. I żeby nie było w jednym miejscu za dużo klusków, a w drugim za dużo kapusty. Mieszamy to najlepiej drewnianą łyżką. I później jeszcze przed podaniem można to podpiekać albo w piekarniku, albo na patelni. Tak chwilkę, żeby... Wiadomo, nie zjemy tego wszystkiego naraz, tylko sobie odgrzewamy partiami, mamy danie na 2-3 może dni. Takie proste i bardzo smaczne danie łazanki proponuję. Takie wiosenne ja bym nie nazwał. Wiesenne właśnie Kupuska dlatego z tą, z tą młodą kapustą. Mhm. Tak. I słuchajcie, tutaj jeszcze wariacje na temat łazanek. Można dodać kiełbasy, jeżeli ktoś lubi, można dodać boczku, odrobinę mięsa, ale ja najbardziej lubię łazanki takie jarskie, właśnie bez żadnych mięs, bez żadnych dodatków. Kapusta, cebula, kluski. I rewelacja smacznego. A propos wiosny, to już się nie mogę doczekać, kiedy się pojawi Agres, bo już w kolejce czeka. Tak na zachętę powiem Wam, słuchajcie, kurczak z agrestem. Mm. Wow, to czekam na ten przepis, a ja wczoraj kupiłem rabarbar, pierwsza z tym roku, kwaśnia kolera, ale mm. bardzo smaczny, przypomniały nam się smaki z dzieciństwa, będzie kompot. A, a propos arabarbaru słuchajcie, to w zeszłym tygodniu trzeciego a nie wiem, kiedy to pójdzie, ale powiem dobrze, zacznę jeszcze raz. Słuchajcie, 3 czerwca u nas w Middon Kings jest taki polski dom i zorganizowaliśmy właśnie, zorganizowaliśmy taki Dzień Dziecka dla dzieci tutaj polskich w Anglii. Ja, a ja za miałem premierę, czy tak za Owi zabrać. zabraknie. Tak, zadebitowałem, słuchajcie, zrobiłem. A, pamiętacie, to już ten temat się dwa razy powtarzał, bo też był w komentarzach. Mówiłem o tym cieście robionym, prawda, 7 godzin. Czyli nastawiamy wszystko, mm -hmm. mieszamy tam drożdże, e, cukier, jajka i coś tam, mąkę i tak dalej. Odstawiamy to i po 7 godzinach wkładamy do pieca. I to było z rodzenkami i z figami. A teraz na prośbę e, takiej naszej koleżanki no i agabrysi też, zrobiłem to samo właśnie z rabarbarem a to był totalny eksperyment, bo nie wiedziałem czy to się uda pierwsze ciasto zrobiłem z, w, z, w, innym, w innym cieście drożdżowym zrobiłem właśnie z, z, z, z truskawkami a teraz zrobiłem właśnie z tym rabarbarem było, i z kruszonką twoją oczywiście było wyśmienite powiem wam, że mieliśmy dwa rodzaje ciast i to z kruszonką moje szybciej poszło. Ludzie się pytali, a ja musiałem powiedzieć z przykrością i z dumą zarazem, przepraszam, niestety, już nie ma, już wyszło, już się skończyło. Mhm. Tak, no to tak a propos rabarbaru. Także to jest dowód, no, słuchajcie, na to, że jak się nauczycie robić tej podstawy, tego ciasta siedmiogodzinnego, um, to później możecie sobie właśnie czy wiśnie, tak, czy wiśnie czy jest tak, podanej tak, porze roku. Tylko jedna uwaga, pamiętajcie o tym, żeby te truskawki nie były z lodówki, znaczy, jeżeli przytrzymywaliście je w lodówce, albo przywieźliście je z placu, umyć i po tych siedmiu godzinach, przed włożeniem do pieca, po prostu tym ostrzejszym końcem truskawki poukładać je na tym cieście, one się ładnie zanurzą i w naturalny sposób się tak jakby zawieszą. To ciasto urosło ono jeszcze w piecu podrośnie, a te truskawki się tak w naturalny sposób zatopią, tylko żeby nie były zimne, żeby ciasto nie zmarzło, bo się bo będzie zakalec. No tak, I nie może nie może mieć kontaktu tak. zimnym. Mhm. Tak, i w naturalny sposób się tak zanurzą, tak że one będą do połowy zanurzone, jak boja na, na basenie czy gdzieś tam nad jeziorem, prawda? Czerwona, za którą już nie możemy wypływać, bo się bo jest niebezpieczne. Także swobodnie. Także można to robić. To ciasto ma. Powiem tak. To ciasto ma wiele imion i wiele postaci. Od nas zależy, czy nam się to opłaci. Jeść. Smacznego. Dobrze, no i to tym optymistycznym akcentem kończymy i tym samym zapraszamy na kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Pozdrawiamy, cześć. Smacznego. Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci.